Kochani, no muszę powiedzieć coś o sobie najpierw, może później przejdę do zboru, czy do słowa też, w którym żyję. Pochodzę, ja w ogóle pochodzę, urodziłem się w Czechosłowacji, więc nie jestem prawdziwym Polakiem, można powiedzieć. I jeżeli jakieś słowo nie będzie czysto polskie, to przepraszam, ale będę się starał. Natomiast Moje życie, moi rodzice byli już wierzący i tak szczerze mówiąc nie zakosztowałem wiele z tego świata, można powiedzieć, dlatego, że rodzice już mnie wychowali pod Słowem Bożym i dlatego od mała jestem w zborze wychowywany i w rodzinie, gdzie się czytało Słowo Boże i tak dalej. Mimo to potrzebowałem Jezusa. Potrzebowałem spotkania z Nim. I jako 14-letni chłopak, pół, 14 oddaję swoje serce Panu, żeby z Nim żyć i chodzić. I dzięki łasce Bożej do dzisiaj jest już to 50 lat. Prawie. I chodzę z Panem. I my czytamy. No mam. Mieliśmy, tak muszę powiedzieć, czwórkę dzieci, jedną córkę i trzech synów, którzy... Też poznali Pana i żyją z Panem. To jest wielka łaska Boża. To nie jest moja zasługa, żebyście nie myśleli, że to ja sobie na to przysłużyłem czy zasłużyłem, że moje dzieci są wierzące, to dzięki Bogu, który zmienia serca. I tak jak moje zmienił, tak samo i oni tego potrzebowali, zmie zmienić swoje życie, oddać swoje życie Bogu i iść podążać za Nim. No Każdy jest może już gdzie indziej, to już nie będę rozmawiał o tym, ale no, życie jest takie, że jesteśmy w zborze. Tam mamy zbór, około 100 członków, no, a dzieci około 40. Także dosyć liczny zbór. No. Na Ukrainie, kiedy byłem, to są większe zbory, także nie jesteśmy jakieś... Ale dzięki łasce Bożej i dzięki temu, że Bóg nas prowadzi, chcemy żyć według Jego woli i chodzić z Nim. No, dlaczegośmy się znaleźli na Bieszczadach, może nie wiedzą niektórzy, ale było takie słowo od Pana, żebyśmy tam wyszli. Tak w skrócie Wam tylko opowiem w zarysie. Więc y, znaleźliśmy się dzięki łasce Bożej y, na Bieszczadach, chociaż były bardzo wielkie trudności wtedy, w tym czasie, który to był rok 68. Zresztą tam nas nie chcieli wypuścić Czechosłowacji i tak dalej, dlatego, że to był kraj komunistyczny i tak dalej. Do Polski nie było tak proste się dostać, ale Bóg sprawił, dlatego że to, co powiedział, się spełniło. Jego słowo każdy się spełni. Czy my temu wierzymy, czy nie? Oczywiście, jeżeli pozwolimy na jego prowadzenie, to on to może uczynić w naszym życiu. No i dlatego myśmy się znaleźli na Bieszczadach i tam służymy Panu, jak umiemy, jak go rozumiemy i prowadzi nas, no, mamy zbory mniejsze, bo zbór Woli Piotrowej jest największym zborem, a później są mniejsze zbory. No, tak jak was tutaj, to jest Sanog, można powiedzieć, który ma około 30 członków, no i te inne zbory mają więcej. Kochani, no, Pracujemy jeszcze, do, tylko dodam, że pracujemy też między więźniami. Udzielam się też i do więzienia. Chodzimy, żeby zwiastować Ewangelię. No i w różnych innych wioskach też zwiastujemy Ewangelię. Młodzież jako dzieci, raczej młodzież, która wyjeżdża na tydzień, tam pomaga i zwiastuje przy tym Ewangelię. To w taki sposób jest jeden. No i mamy też bezdomnych, znaczy się w naszej wiosce, w którym taki lokal, gdzie oni są, przebywają, nazywa się to Jesus Christ Security, może ktoś coś słyszał o tym albo nie. No i tam jest, jest około 15 takich różnych alkoholików, bezdomnych i tak dalej, którym, którzy też przychodzą na, mają tam zajęcia oczywiście, ale to nie prowadzi nas zbór bezpośrednio, ale przychodzą do zboru, żeby się karmić Słowem Bożym, żeby przebywać w społeczności. Dlatego że są jeszcze ludzie nie, nie wszyscy odrodzeni i tak dalej, ale dzięki temu, co Pan czyni i tych ludzi wspieramy i jakoś chcemy ich doprowadzić do, do Pana. To e, z tych rzeczy, które, których my tam jesteśmy na Bieszczadach i, i z który, w których nas, tak można powiedzieć, Pan nasz jako nas prowadzi, na co nam wskazuje, czego nas uczy, to chcemy czynić. Chcemy być posłuszni, przede wszystkim Bogu. Bo Bóg jest ten, który nas wychowuje. To jest nasz Ojciec. Myśmy tu czy, y, słyszeli w tej modlitwie Ojcze nas, że... I kto jest naszym Ojcem? Bóg jest naszym Ojcem. I dlatego... On nas chce prowadzić, On nas chce wskazywać na to, abyśmy podążali za Nim, że Piotr mówi, abyśmy szli w Jego ślady, wstępowali w Jego ślady i naśladowali Go. To jest życie z Bogiem. I dlatego e, tak się cieszę, że i tu na tym miejscu mogę, nie jestem kaznodzieją, żebyście myśleli, ale jestem starszym w zborze i też czasem usługuję i, i dzielę się z tym, co moje serce przeżywa i i co jest w moim sercu, w moim życiu, w mojej... z żoną i tak dalej. No, żona została w domu, dlatego no, nie może być ze mną w sanatorium razem, dlatego, że ona jest w innej kasie chorych. Ja również w innej, więc to nie było możliwe. Chciała też by jechać jak najbardziej, no, ale nie, były, były, nie było to możliwe w ten sposób. Dlatego ja tu jestem. Byłem już, co prawda, nad morzem bardzo, bardzo dawno temu też. Bo ja tu jeździłem z wycieczkami też różnymi, dlatego, że pracowałem jako kierowca autobusu i dlatego poruszałem się po Polsce więcej i tak dalej. Także tu już byłem. Trójmiasto kiedyś zwiedzałem, można powiedzieć. I no, a żona została w domu, modli się o mnie abym i tu był świadectwem, wiecie, i aby być świadectwem e, musimy otworzyć co? Nasze usta, prawda? No bo przez co się Pan posłuży? Przez to, że tylko jakoś się ubierzemy? To dzisiaj może nie odzwierciedlać. Różne są zbory, różne są ugrupowania, różnie się ludzie prowadzą, ale tak zawsze, kiedy wyjeżdżam, czy kiedy wyjeżdżam gdzieś, to proszę Boga, żeby Bóg mi dał też i taką łaskę, żeby zwiastować też i też jej Słowo Boże. Tam, gdzie jestem, czy tam, gdzie Bóg mnie postawił. Swego czasu postawił mnie w wojsku, wiecie, i muszę wam powiedzieć, że gdybym nie był znowu zrodzony, to nie wiem, jakby to wojsko się potoczyło, ale dlatego, że już miałem Spotkanie z Panem i Pan mnie prowadził, dlatego mogłem mi tam wydać świadectwo. Wiecie, i od razu, od razu mnie zawołali do politycznego. Kazali mi najpierw Biblię wysłać do domu, może mi to nie jest potrzebne. I dostałem się do politycznego, ale tak jak powiedziałem, zawsze prosiłem czy rodziców, rodzice się za mnie modlili, gdziekolwiek byłem kiedy jeszcze żyli i tam też wydałem świadectwo moi kochani i muszę wam powiedzieć, że włos mi z głowy nie spadł i miałem się tak dobrze w wojsku, jak wielu niewierzących to się miało bardzo źle a ja mimo to, że nie zaparłem się Jezusa Chrystusa i wydałem świadectwo to Bóg mnie przeprowadził, wiecie od pierwszego dnia, kiedy ukląkłem łóżka swojego a dowódca tam ten, który był na tej pokoju powiedział, że naliczy do trzy, do trzech i wszyscy muszą być pod kołdrami i wiecie, to było takie doświadczenie moje pierwsze, co ty zrobisz pierwsze pytanie mi się nasunęło co ty zrobisz teraz a prosiłem Boga o jedną aby mi dał łaskę kiedy wszyscy on liczył, nie wiem, czy to była dwu, już liczył dwa czy trzy Jana, ukląkłem przy swoim łóżku. A tej modlitwy już nie pamiętam. O co się modliłem? Ale prosiłem Boga, aby mi był miłościw. I Bóg to napełnił. Oczywiście szedłem przez doświadczenia, dlatego, że to nie jest tylko takie że Bogu ślubujemy, ale też my przechodzimy przez doświadczenia, kochani. Kiedy Bóg nas doświadczy, czy my w tym wytrwamy, czy nie. I od razu mnie do politycznego zaprowadzili, to był major. No i szedłem z tą Biblią i, i z tym, że muszę zdać świadectwo. I kiedy tam przyszedłem, no pytał się mnie parę pytań, między innymi, czy będę strzelał i tak dalej. Powiedziałem, że dotarczy tak, ale do człowieka nie będę strzelał. I oni od razu już mnie przeszeregowali do takiej samochodówki, żebym nie miał do czynienia za dużo z karabinem, może czy co, nie wiem. Tak Bóg kierował. I za całe dwa lata, powiem wam, mojej służby wojskowej nie, użyłem, nie używałem karabinu, nigdzie, nigdzie nie z tym karabinem. Ono mi zardzewiał nawet. Co było groźbą? Tam ja pamiętam, że już ciernym papierem musiałem czyścić raz, kiedy to po kilku nie wiem miesiącach wziąłem do ręki. W ogóle się z tym za bardzo nie umiałem posługiwać. Tyle, co bym na strzelnicy może ze trzy razy. To było wszystko za całe wojsko. Kochani, Bóg się troszczy o nas. Nie o tym tu chcę mówić, ale o tym, że dałem świadectwa, Bóg przeprowadzał. Bóg mnie błogosławił i w tych różnych przeżyciach, które miałem. I Biblia moja była na pierwszym miejscu w szufladzie, kochani, przez całe dwa lata. Kiedy w sobotę, co sobotę, ten kapitan chodził czy tam jakiś, i przeglądał, bo była, musiał w sobotę były porządki się robiło i zawsze przechodził, i musiał każdy otworzyć tam stol i nocną szafkę taką. No i Biblia moja zawsze wyjechała, a to on już mówił, to można już zamknąć. I, i kochani, i, i dla, tak jak Słowo Boże mówi, nie wstydź za Ewangelię, nie wstydźcie za mnie. I dlatego to chcę podkreślić, że Bóg jest wierny. Jeśli my wierni jesteśmy, to On daleko jest wierniejszy nam w życiu. I tak wiele razy mógłbym tego doświadczyć, że, że Bóg jest wierny. Owszem, są czasem chwile, gdzie człowiek zawiedzie, wiecie. I, i też jest tak, że, że, że człowiek i, i moje życie kiedyś później, też y, Pana zawiodłem i wiecie, y, też mnie to kosztowało takie doświadczenie, ale kochani, Bóg przeprowadził mnie i przez to y, takie trudne doświadczenie, gdzie chociaż tak wiele dożyłem, tak wiele z łaski Bożej i z Ducha Świętego, y, to człowiek jednak jest człowiekiem i może popaść, brat tu wspomniał, że można popaść w rutynę, można odejść, zboczyć z tej drogi I tak też się poniekąd zdarzyło i w moim życiu Że zostawiłem tak jakby Pana, a dam sobie rady, dam se to, tamto Mimo, że już żyłem i byliśmy w małżeństwie i tak dalej To jednak tak zletniałem, wiecie, w tych rzeczach duchowych Ale Bóg się upominał o moje serce I tak miałem i takie widzenie w nocy swego czasu Pan Bóg mi pokazał takie, takie, taką płytę betonową, a na tej płycie było takie sitowie, nie wiem czy wiecie, co to jest takie trzęsawisko. mimo, że to tak widziałem, że to było podkład, był taki grunt był dobry. Ale na tym gruncie ja się znalazłem, już nad tym gruntem, i to trzęsawisko, i te nogi mi tak szły w dół, jak gdyby, w tym trzęsawisku. I słyszę głos, Karolu, Karolu, uciekaj stamtąd. Ale zostawiłem, dlatego że taki już nie byłem czujny na głos Ducha Świętego, więc to sobie, a, dobra... Aż przyszło takie, za rok przyszło takie doświadczenie, że mnie wzięło do takiej maszyny i zaczęło mnie mielić z tyłu, do tego jestem może w sanatorium i moje nogi zostały tak zmielone, można powiedzieć, mięśnie i to wszystko. Dzięki Bogu i łasce Bożej stoję między wami, dlatego, że Bóg się wysłuchał i przyznał i do modlitw, czy zboru i, i mojej modlitwy, która mnie sprowadziła do tego, że że z powrotem się odnalazłem tam gdzie byłem wiecie na tej wąskiej drodze bo to zmierzało na szeroką drogę i kochani co chcę powiedzieć przez to że słowo Boże mówi że można zboczyć z tej drogi i to jest to niebezpieczeństwo dlatego słowo Boże mówi żebyśmy byli czujni prawda żebyśmy się tak jak tu brat wspomniał i bardzo mi to cenne było o tej modlitwie Kochani, my musimy czuwać i modlić się. Uczniowie, kiedy mu Mateusza czytamy o tym, kiedy Pan Jezus ich wziął, a On im tam mówi, żeby szli z Nim, żeby się modlić. A On poszedł dalej i modlił się, nie? a kiedy wrócił do nich, to co oni robili? Spali. Spali. I po trzy razy się powtarza tamta historia. Nie? Myślę, że to znacie wszyscy. Ale kochani, Później im powiedział co? Śpijcie i odpoczywajcie. Nie mógł z nimi się domówić, jakby to było powiedziane. Tak bym to powiedział swoimi słowami. Dlatego, że nie rozumieli tego. Nie widzieli tej potrzeby, którą miał Chrystus, kiedy szedł na krzyż. Bo tam jest mowa o tym, wiecie, kiedy On już szedł na krzyż. I oni, oni tego nie rozumieli jeszcze. Oni tej potrzeby nie widzieli Tak jak ją widział Chrystus prawda? On toczył bój On się modlił Dlatego, że staczał bójście Ze śmiercią A on tam mówi Czuwajcie i módlcie się Bo co? Duch jest ochotny Ale co jest? Ciało jest mdłe Ciało jest słabe I dlatego mamy to słowo Które nas pobudza do tego, żebyśmy czuwali i wiecie, tak było i ze mną że to czuwanie moje jak gdybym tak o już stary wierzący ja mogę tak czy inaczej sobie pozwolić, a jednak Duch Święty inaczej chce prowadzić, kochani inaczej nas chce prowadzić Chcę, żebyśmy byli blisko Boga już to Dawid mówi w swoim psalmie żeby być blisko Boga blisko Boga, z Bogiem i kochani, tak to jest w życiu naszym, dlatego, dlatego tak wiele nieraz musimy i doświadczeń przejść. I kochani, gdyby nie łaska Boża, znowu to podkreślam, to nie byłbym już tu na tym świecie, bo ta maszyna by mnie zmieliła. To był ciągnik, który wyrzuca obornik i jest przyczepa taka i na tym są takie śmigła, i ja to czyściłem, już to już mi wywieźli obornik, dlatego że jesteśmy gospodarzami, przepraszam, że tak wtłoczę to. I mamy krowy, obornik. Znaczy się, ja już w tej chwili to nie robię, to już pracuje sobie syn ty, z tym, ale, ale wtedy tak mu pomagałem jeszcze i, i kiedyśmy to wywozili, ja to czyściłem się cofnąłem i to mnie złapało za spodnie i nawinęło, i zaczęło mnie nawijać tam. I kroić mi te nogi tam z tyłu, tak, I wiecie. I, no, i, ale nie wiem. To już Pan Bóg tak sprawił, że y, ta maszyna się zatrzymała. Nigdy jej nie wyłączył, nie było nikogo przy tym. Owszem, ja wołałem, ale zanim oni usłyszeli, no to jak już przylecieli, to już było tylko, no, widzieli moje rany i to wszystko. Kochani, nie chcę już do tego wracać, po prostu chcę powiedzieć tyle, że to było dla mnie, aby się upamiętać. Czasami Bóg syła i trudne doświadczenia, dlatego do że człowiek nie chce być blisko Boga, wiecie, tak jak to wspomniałem. I bo lepiej się żyje tak o, swobodnie, bez jakichś trudności, bez po co się mamy modlić, po co, się mam, po co mam czytać Słowo Boże wiecie, dzięki łasce Bożej,śmy czytali, czytamy każdy dzień Słowo Boże. Czy to było z dziećmi, czy to było i bez dzieci. Rano, wieczorem, kiedy mamy do tego możliwość i modlitwy, też to czynimy, moi kochani. To mnie uczy Boże Słowo. Tak mnie Pan Bóg prowadzi. I Dlatego z tym, mimo że z tym świadectwem takim siedzielem, a do tego chciałbym, nie wiem, czy jest jeszcze czas, e, przeczytać z listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Wiecie, Tymoteusz jest dla mnie takim wzorem. Jest to tak szczególnie, on jest ten brat Tymoteusz i apostoł Paweł, co o nim pisze i to wszystko, co mu radzi, tak dla mnie bardzo blisko i dlatego przeczytam, jeżeli pozwolicie, przeczytam trzeci rozdział. On jest dla mnie tak bardzo wymowny w teraźniejszym też czasie, dlatego że żyjemy w bardzo trudnym czasie, jak wspomniałem. I nieraz sobie wiem, że ludzie nawet zdają sprawę, czy nawet wierzący obawiają się czegoś, Dlatego, że żyjemy w tym czasie, ja sobie tak nawet tu napisałem, że to są trudne czasy. Ale z drugiej strony ja zawsze w zboże mówię, że to są najbłogosławieńsze czasy, które nastały. Dlaczego? Bo to, co my mamy, cośmy otrzymali od naszego Pana, to żądali widzieć kto, prorocy i inni, a nie widzieli. Chcieliby oglądać jeden z tych dni, których my oglądamy, kochani, a oni tego nie widzieli, bo im to nie było dane. Dopiero kiedy nastał Chrystus i kiedy nam otworzył i dał wejrzeć w te rzeczy, za które on zapłacił, wylał swojego Ducha Świętego, abyśmy mogli żyć. I dlatego przeczytam ten trzeci rozdział i on tak mówi. Drugi rozdział Tymoteusza Trzeci, drugi list przepraszam i trzeci rozdział strona 1290 to wiedz, że w ostatecznych że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy ludzie bowiem będą samolubni chciwi chełpliwi, pyszni bluźnierci, rodzicom nieposłuszni niewdzięczni, bezbożni bez serca nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradziecy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegają, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, ale nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jambres, i James i Jambres sprzeciwili się Mojżeszowi, tak samo i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się, wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością i cierpliwością. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochi, w Ikonium, w Listrze. Jakie to prześladowania znosiłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan.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 do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kochani, ech, myślę, że wszyscy wiemy, w jakich czasach się znajdujemy, bo tego doświadczamy. I myślę, że ocieramy się w tym życiu doczesnym o różne trudności. Czy to są finansowe, najwięcej jest, są finansowe chyba trudności, prawda? w dzisiejszym, żeby zapracować. Z jednej strony nie ma pracy za wiele, z drugiej strony mało płacą. Tak słyszy się, wiecie, potocznie. I te różne trudności nas otaczają. I człowiek, jeżeli nie mamy gruntu, to szukamy rozwiązań takich, wiecie, no, jak zrobić, jak się wzbogacić A jak nie już wzbogacić, ale żebym miał I kochani, to powoduje, że człowiek zaczyna się troszczyć O, to, o tą doczesność, wiecie I tak ten czas trudny powoduje, że człowieka chce odprowadzić Wiecie, to i było w moim życiu Ja wam tu coś z tych rzeczy też nakreśliłem że człowieka może odprowadzić to, żeby się zatroszczyć, żeby pracować, żeby pracować więcej. Swego czasu byłem w Niemczech i tam po prostu pracowałem u takiego, Bauer taki, można powiedzieć, człowiek, który miał dużo hektarów i tam mu pomagałem we winnicy i w polu. A on tak chciał pracować, żebym już od rana, od siódmej był gotowy. No, ja tam u niego oczywiście mieszkałem, i od siódmej rana, żebym już był gotowy i pracować dziesiąta wieczór, pół do jedenastej jeszcze i wiecie, to mnie przerażało i swego czasu mu powiedziałem, że, że dziwię się mu, że tyle ma, a jeszcze tak musi długo i mocno pracować owszem, był to człowiek, wiecie, niewierzący on nie rozumiał tych rzeczy Ale ja mu dałem Do zrozumienia, że Na ile się umiałem z nim dogadać wiecie, Bo to jest niemiecki, tak znowu Dobrze nie znam Ale dałem mu do zrozumienia Że jednak nie polega nasze życie Na tym, żeby tylko mieć się Tu dobrze na tej ziemi Wiecie, I jeżeli tylko w tym, w tym Byśmy pokładali nadzieję Słowo Boże mówi, tośmy co? Najbiedniejsi bo stracimy duchowe życie. Wiecie, i jeszcze powrócę do tego wypadku, kochani. Gdyby ten wypadek mi się nie przydarzył, to moje życie nie wiem. Ja bym zginął podwójnie, cieleśnie i duchowo. I kochani, bardzo ważne jest to, żebyśmy nie mieli, nie pokładali nadziei w tym doczesnym życiu. Bo to przeminie. Wiecie, kiedy teraz jestem na sanatorium, to się pytam i dałem im, mam takie kółeczka, na nich tam jest wybite, a co będzie z tobą, kiedy umrzesz, czyli po śmierci? I dałem im to, żeby zastanowiliśmy, Rozmawiałem, rozmawiam na pokoju z nimi tam, że co będzie później? Czy się zastanowili już nad przyszłością? Tu żyjemy, kochani, 60, może więcej, a niektórzy mniej, ja miałam siostrę, która zginęła w wypadku, miała 38 lat. Wiecie, kochani, Bóg nie wiemy, kiedy nas zawoła, kiedy ten głos usłyszymy. I dlatego Słowo Boże mówi, czuwajcie i co? Bądźcie gotowi. Bo nie wiecie, kiedy Syn Człowieczy po was przyjdzie. Jak, jak nam trzeba być w czujności, jak nam trzeba być blisko Boga kochani, ale to nie sprawimy my, ale jeżeli oddamy swoje życie i Duch Święty kiedy zawładnie naszym życiem On nas będzie wprowadzał głębiej i tu mówi to wiedz, że w ostatecznych czasach nastaną czasy trudne i dlatego moi kochani my żyjemy w tym czasie i to mnie tak zawsze to wspominam czy w zboże jesteśmy, że to jest trudny czas, że ludzie będą samolubni, będą siebie sami kochać, będą chcieć zdobywać tylko dobra, tak jakśmy czytali, chełpią się tym, przechwalają się, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni. Kochani, dzisiaj to jest nagminne, to jest, my żyjemy w tym, ja tak bardzo to oglądam, że wiele nie brakuje, a ten, który ma przyjść, co? Przyjdzie. On przyjdzie bardzo blisko. Jego kroki słychać, można powiedzieć. To znaczy nie te fizyczne kroki, żebyśmy to rozumieli, ale te duchowe, ten czas, co nam nakreśla, że my są bli blisko Boga. I to pytanie mi się zawsze nasuwa. Jak jesteś z Twoim Bogiem? Czy będziesz mógł powiedzieć, przyjdź Panie, czy raczej jeszcze poczekaj, bo nie jestem gotowy? Wiecie, objawienie Jana mówi nam o tym. Oblubinica i duch mówią co? Przyjdź. Czyli duch Boży na to wskazuje nam, że Pan jest blisko. A my, żebyśmy to lepiej zrozumieli, kochani, dlatego nam to mówi Słowo Boże i Pan Bóg nam zostawił Słowo Boże, że jacy, jaki, jaki to czas będzie, co się będzie działo wtedy. Żebyśmy nie byli niepoinformowani Żebyśmy nie byli, że się wymówimy No Panie, ja nie wiedziałem Albo ja nie wiedziała. Ale kochani, kiedy staniemy przed Bogiem Staniemy, usta nasze będą zamknięte Bo nie będziemy mieć czym stanąć Jeżeli nie będziemy z Jezusem Chrystusem Jeżeli Jego ofiara nie przykryła I nie oczyściła Twojego życia I nie chodzisz z Nim I ja nie będę z Nim chodził, kochani Miniemy, miniemy pewnego celu. Dlatego kiedy z tymi na pokoju jestem, to im mówię, mówiłem im. Ale co przyjdzie, kiedy staniecie przed tym, przed którym każdy, kolano się, zegnie, jest napisane i I co, co wtedy powiemy? Wiecie, oni tak zaczynają zastanawiać się. Ja ich rozumiem. To są ludzie, którzy nie znają Boga. Albo znają tylko, że jest wiara i tyle. Ale kochani, dlatego to słowo jest dla mnie takim ostrzeżeniem z jednej strony, ale ten Tymoteusz nie mówi tylko, ten apostoł Paweł nie mówi tylko o ostrzeżeniu, ale on coś głębiej dla tych, którzy y, mówią, tu mówi tak, lecz Ty poszedłeś, ten dziesiąty werset mówi, lecz Ty poszedłeś za moją nauką. Za moim sposobem życia. I kochani, apostoł Paweł to mówi Tymoteuszowi, który już żył, ale mu to przypomina, yy, wspomina go w, takiej, w takim świetle, że ty poszedłeś za moim sposobem życia. Czyli apostoł Paweł czym był dla niego? Wzorem, prawda? Tak jak Chrystus dla nas jest wszystkich wzorem, Chrystus był dla apostoła Pawła wzorem. My musimy mieć wzór, jaki wzór masz, jaki przyjmujesz do swojego życia. Jeśli jest Jezus Chrystus, chwała Bogu. Jest, jest Twoim wzorem. Dlatego tak mi to jest cenne, że Ty poszedłeś za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Wylicza same te rzeczy, które mają cechować człowieka. Nas jako wierzących. Tych, którzyśmy przyjęli. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami. Wiecie, ja za to mówiłem, że my żyjemy w najdogodniejszym czasie, bo ani prześladowań nie mamy, kochani, ze względu. Dzisiaj można zwiastować na ulicy. My nieraz w mieście, tam w Sanoku, czy gdzie indziej zwiastujemy, kochani. Nie, że tym się chcę szczycić, ale mówię o tym, że mamy wolność. Nasi bracia, jak pamiętam jeszcze, kiedy to wspomniałem, że mieli wyjść,śmy na Bieszady, to naszych braci wtedy pozamykali i gdzieś niektórzy rok, niektórzy osiem miesięcy byli zamknięci za to, że po prostu nam tak Duch Święty powiedział i myśmy byli temu posłuszni i władze się sprzeciwiły temu i dlatego pozamykali i kapliceśmy mieli zamknięci, zamknię, zamknięte ale to nie było, można powiedzieć wielkie uciśnienie, wielkie prześladowanie oczywiście było ale kiedy czytam różne książki, ja tak nie jestem za dużo za książkami, ale kiedy czytam, którzy cierpieli albo cierpią dzisiaj prześladowania w różnych krajach, moi kochani, to my dzięki Bogu i łasce nie cierpimy dla imienia Jezusa Chrystusa. Kiedy był na Ukrainie, to mi tam zawsze bracia wspominali, ci starsi jeszcze, którzy siedzieli po kilka lat, nawet i dziesięć i więcej, siedzieli dla Ewangelii, dla Słowa Bożego, kochani. My dzisiaj mamy wolność, my dzisiaj możemy je czynić, a dlatego, że i boję się czasami, wiecie, że to nas może odprowadzić. Wiecie, że człowiek zletnieje, no bo tak dobrze jest, wszystko jest, wszystko mamy. Obfitość dzisiaj jest w pełni, moi kochani. Dlatego Słowo Boże i Duch Święty nas mobilizuje do tego, żebyśmy szukali i czuwali. I ten apostoł mówi tutaj Tymoteuszowi, że Ty poszedłeś. Wiecie, i to było takie chwalebne dla mnie, kiedy czytam o tym Teuszowi za moimi prześladowaniami, cierpieniami. Które mnie spotkały, i tak dalej, i znosiłem to, jakież to prześladowana znosiłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Wiecie, tak jak wspomniałem i o sobie, że kiedy w wojsku, to, to moi kochani, wyrwał mnie Pan, i był mi bliskim. Dlatego, że nie zaparłem się Jego imienia. Ale Bóg mi był miłości i Duch Święty czuwał nad tym, kochani. I to jest to, czego Bóg pragnie, abyśmy byli blisko Niego. A czternasty, ja już chcę skrócić, dlatego, że tak mówi, ale Ty, ktokolwiek jesteś, bracie i siostro, drogi przyjacielu, trwaj w tym, czegoś się nauczył, i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I moi kochani, jestem wdzięczny, tak jak wspomniałem, że moi rodzice już mnie prowadzili. I ten Tymoteusz uczył się tego od, młodo, od młodości. Tam już to było w babce, w ich, jego rodzicach. I on to tego doświadczał. Ale mówi mu, ale ty trwaj w tym. Moi kochani, to trwanie, to przebywanie musi być ustawiczne. To nie tylko, że rano, czy coś, albo kiedy tu brat wspomniał, że przytoczę to jeszcze powtórzę. Kochani, no, może dzisiaj nie mam czasu, może jutro, albo za jakiś czas. Kochani, trwanie to jest ustawiczna społeczność. Tam nie jest przerwy, bo jeżeli byśmy prąd wyłączymy, Wiecie, co to jest prąd, bo by się tu wyłączyło prąd, no to, to nam to nie będzie świecić. Internet zgaśnie i tak dalej. Trwanie to jest ustawiczna społeczność. To jest przebywanie z Nim. Kiedy? Ile godzin, kochani? 24. Tyle nam Pan Bóg dał. I bo mówi i na łożach, i gdziekolwiek. I kochani, to jest to, co mnie pociąga, kochani. Że nie chcę służyć, aby, no bo tak należy, bo tak trzeba. To nie jest służba. To, to, to jest obowiązek tylko. Musisz. My nie musimy, ale ja chcę. Ja chcę. Ktoś mi powiedział, no bo musisz to czynić, nie śmiesz tam to czynić. O, ty wiele rzeczy nie śmiesz i dlatego tak się prowadzisz. Nie, kochani. Dlatego, że kocham swojego Jezusa dlatego, że Go miłuję, to to nie jest trudnością. Bo ktoś może pracować, bo musi pracować. A ktoś pracuje, wiecie, bo chce pracować. I to jest diametralna różnica. Czy chcesz służyć Bogu, bo musisz, bo boisz się, co będzie ze mną tam kiedyś? Kochani, nie służymy dlatego, że nas czeka, czekałby sąd albo coś ale że kocham swojego Jezusa Chrystusa. Ten, który za mnie życie położył. Ten, który się za mnie ofiarował, bo samiśmy się nie mogli usprawiać Inaczej by Jezusa nie było potrzeba tu na tej ziemi. Ale on przyszedł, bo człowiek był grzeszny i ktoś musiał zdjąć z nas to przekleństwo grzechu. I właśnie przyszedł ten, który był posłany. I dlatego ten apostoł mówi, radzi Tymoteuszowi, ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. A siedemnasty tylko jeszcze podkreślę do tego. Aby człowiek Boży był jaki? Doskonały. Do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I moi kochani, to jest zadanie moje. Każdego z nas. Nie tylko Tymoteusza to było. Nie tylko apostoła Pawła. Nie tylko kaznodziej. Nie tylko Waszego pastora. Ale tu mówi wyraźnie Aby człowiek Boży Jesteś Bożym człowiekiem Jeśli się liczysz do, nie, do, tego, do tego grona Kochani, to jest bardzo ważne dla mnie Aby człowiek Boży Był doskonały I do wszelkiego dobrego dzieła Przygotowany To jest moje zadanie, kochani W Kościele, a każdy jeden ma zadanie W Kościele Nie ma próżniaków, nie ma próżniactwa w zborach, w kościołach, kochani. Każdy może pracować. Bóg cię użyje. Bo Bóg nie jest ten, że tam są bezrobotni. W Jego Królestwie nie ma bezrobotnych. Ale ten, kto mu się wyda i chce mu służyć, to to będzie czynił. Tak, jakśmy przeczytali. I kochani, życzę wam tego. Życzę to sobie. Mojemu zborowi. Abyśmy wzrastali w Poznaniu i w doznaniu Tego, który nas tak bardzo umiłował i który nas chce wypełnić, kochani, który chce wypełnić moje i nasze życie, bo inaczej minęlibyśmy celu, a ja się szkoda by było chwil i czasu, któreśmy spędzali, nie tylko tu przyjdąc na dwie godziny, ale może gdzie indziej jeszcze, Bóg chce napełnić swoje Słowo. I nasze serca przede wszystkim, aby były radosne, abyśmy nie, myśli, nie byli smutni, bo musimy, kochani, ale bo chcemy, chcę pracować, chcę być w tym zborze, chcę być użyteczny z ręki Twojej. Panie, użyj. Izajasz mówi, co? Kogo poślę, poślij mnie, poślij mnie. Więc, kochani, niech z tymi słowami chcę siebie zachęcić, ale również i Was. Amen.